Klas znany jest naszym rolnikom z wielu różnych maszyn. Przede wszystkim chyba z kombajnów, i dziś. Rozmawiamy i o kombajnach, ale również o sieczkarniach do kukurydzy. Moim rozmówcą jest pan Andrzej Kulczyński, panie Andrzeju. Stoimy przy kombajnie, no Tucano takim 570. dużym Tukano 570. W tym roku podczas e, tegorocznej wystawy AgroShow Klas prezentuje zupełnie nową serię kombajnów Tukano. Jest to zakres od, od Tukano 320 do Tukano 570. Następuje w tym momencie zmiana poprzedniej e, serii. Tutaj z, z wiele modyfikacji, ulepszeń. To jest on poprawy... duży, ale nie największy, jak nie, widzę, nie, nie, za to bardzo innowacyjny. Dokładnie, jest wiele innowacji prowadzonych, bo większą serią są leksjony. między innymi tutaj na targach mamy również nie największego, ale mamy lekcjona 770 w wersji podwozia na Gąsienicy, czyli teratrak. A to już jest smoknie maszyna. Tak, to już trzeba mieć duże hektary, duży areał, także maszyna była też wykorzystana. A tu kano, to jest segment, powiedzmy, no dość popularny, jeżeli chodzi o polskie rolnictwo, czyli dla tych typowych gospodarstw rodzinnych w znacznej mierze. Bo podejdźmy tutaj do jego headera, bo widzę, że on taki jest ładny zupełnie. To jest z plastiku wykonane? Osłony są de facto, to plastikowe, to też chodzi o wagę, aczkolwiek w tej chwili plastiki są no, dość dobrej jakości. No tak? właśnie, bo o to chciałam zapytać, czy to się nie obije przy pracy nie, nie, w polu? To, to, to, nie, to nie ma problemu, żeby to się obijało, także to jest tak skonstruowane, że to się nie obije, tutaj nie ma ryzyka. A ten header, który też widzimy, to jest również tutaj nowość, no jest to nowy header Wario 770 z wysłanym bezstopniowo e, stołem, także można to jego w łatwy sposób e, przezbroić do rzepaku. Bez... No właśnie, i to się co? To się automatycznie z kabiny operatora robi? Stół się wysuwa automatycznie z kabiny operatora, trzeba tylko wyjść i założyć ewentualnie kosy zajmuje to dosłownie 5 minut może i to jest cała e, praca. A proszę powiedzieć tutaj, jeśli chodzi o te zęby, one są co prawda solidne, metalowe, ale wiadomo, nic nie jest wystarczająco solidne w starciu ze zwykłym polskim kamieniem albo kawałkiem czegoś innego, co leży na polu. E, jeśli uszkodzimy tutaj e, elementy, jak je wymienić? Znaczy, to łatwo, tutaj jest szubka, aczkolwiek no, to się tutaj no, dość rzadko zdarza, żeby to powyginać, gdyż to, to no, chyba, że jest materiał naprawdę bardzo ciężko położony, no to wtedy ktoś tam mieć i podnosi. Wiadomo, wtedy to używamy, bo normalnie to jest powietrzu. To rolą nagarniacza jest tylko pochylenie materiału, jeżeli są normalne warunki zbioru. Jak wyglądają sita w Tukanie 570? Znaczy, jest układ standardowy, układ czyszczący, to górne, to dolne. Jako opcja są sita TM6, układ czyszczenia z turbin się składa lub zwykła muhawa barykowa w zależności od modelu. Także tutaj dość wydajny układ, także jak odpowiedni do tej klasy kombajnu. Pochylanie headera w ramach kopiowania terenu, góra, dół, lewo, prawo, to jak to jest regulowane? Znaczy to teraz kwestia również od modelu, od wyposażenia maszyny, jeżeli mamy system autokontur, system autokontur to jest system kopiowania wzdłużnego i poprzecznego. Jeżeli ten kombajn jest wyposażony w ten system, no to odbywa się to w sposób automatyczny. Całkowicie automatyczny, tak, tak samo jak w autopilocie? Tak, mamy, mamy czujniki po zewnętrznych stronach przyrządu różniknego, które wyczuwają teren, różnice na terenie odpowiednio siłowniki hydrauliczne się wychylają i ustawiają pozycję hederu. A jeśli tego nie ma? No to bo wtedy mamy... W te... Może być bez tego. No, oczywiście, kwestia oczywiście do jakiego dużego hederu, bo przy niektórych hederach jest to standardowo, przy tych większych szerokościach, przy mniejszych nie jest to wymagane. No i wtedy sterujemy to ewentualnie manualnie. Aczkolwiek odciąże, kopiowanie wzdłużne jest standardowo zawsze. Mhm. A przejdźmy teraz do sieczkarni, bo sieczkarnie to temat, który również bardzo wciąga mhm. rolników. Przede wszystkim dlatego, że kukurydza jest coraz ważniejszą mhm. uprawą w Polsce i również na świecie. Pierwszą sieczkarnię minęliśmy nawet Pan nie wspomniał. Przechodzimy koło traktora Axion 830 i Arion 620. Do której sieczkarni mnie Pan prowadzi? A w tej chwili na targach mamy tutaj pokazany jeden model. Jest to Jaguar 850 o mocy 455 koni mechanicznych, aczkolwiek firma Klas posiada w ofercie de facto dwie serie sieczkarni samojezdnych, jest to Jaguar serii 800 i 900 z mocami od 400 do 800 ponad koni mechanicznych, także odpowiednio na odpowiedni areał można tutaj maszynę do, do, dopasować. W zależności od potrzeb klienta, różne opcje wyposażenia, czy to bębna pnącego, przystawek przednich. Także kwestia na jaki areał, jakie potrzeby, kierunek produkcji i tak dalej. No właśnie, bo <try> często się mówi, że jakiś sprzęt jest za dobry na przykład na dany, na dany areał. No tej wielkości sprzęt, no to rolnik dziesięciohektarowy chyba nie ma, nie ma nie, nawet nie, sensu, no żeby to, myślał. To, to, to, jaki no, to, minimum? A czy to, to nie ma minimum. Kwestia, bo oczywiście też jaki jest, jest rok, tak? W tym roku mamy de facto mniejsze konkurydze większe, aczkolwiek no już tutaj musi być kilkaset hektarów, nie? Bo to nie jest też maszyna sama jaka maszyna. Tutaj, jeżeli mówimy o sieczkarni, to jest jeden punkt, ale drugim bardzo ważnym punktem to jest odbiór od tej maszyny, tej skoszonej masy i trzecim e, silos, tak? Bo to są te trzy punkty, muszą być zgrane. I wtedy możemy tutaj mówić o doborze maszyny, bo nie sztuka, że ktoś kupi dużo maszynę, jak nie będzie miał odpowiedniej logistyki i silosu. O co chodzi z tym aktywnym hamowaniem układu tnącego Quick Stop? Chodzi o to, że jak zatrzymiemy bęben tnący, on się w bardzo krótkim czasie, kilku sekund zatrzymuje, także zanim operator wyjdzie z kabiny i chciałby gdzieś ktoś w rękę włożyć, to nie włoży, czy jest tutaj, chodzi o, głównie o bezpieczeństwo. Mhm, czyli to jest kwestia w przypadku zablokowania jest na przykład tak. czegoś, kiedy, kiedy tak, trzeba wyjść? Tak, na przykład, wyjąć. bo wychodzimy, na przykład chciałby tam zajrzeć, gdzieś tam osłonę otworzyć, w tym momencie jest aktywne hamowanie w ciągu bodajże 3-5 sekund mniej więcej cały system tnący się zatrzymuje. A pomiar planowania quantimeter? A, tak jest. Koma tak, kombajny również siećkarnie mogą być wyposażone w system e, pomiaru plonu, również mapowania, jeżeli bo są, mogą być gospodarstwa, które coś takiego stosują. A jakie parametry plonu mierzy? Plon. Plon, wilgotność, nie? Także to jest przeliczone wtedy w zależności od to. Może być jeszcze bardziej rozwinięte, mierzy, może mierzyć zawartość składników pokarmowych. Także kwestia wypo, potrzeby klienta odpowiedniego dobrania produktu. Czyli po prostu w kabinie operatora jest komputer, na którym to wszystko sobie można co, jako wykres o, przejrzeć? Znaczy to nie, nawet nie musi być, że w kabinie operatora, bo można te dane również przenosić za pomocą systemu telematics, możemy na bieżąco praktycznie z chwilowym opóźnieniem oglądać na ekranie naszego domowego komputera. Czyli prezes firmy może nie ruszając się ze swojego biurka zobaczyć, co jest... Jego kombajniści wyczyniają tak, na polu. Zgadza się, zgadza się. A proszę powiedzieć coś więcej na temat tych systemów, bo wiem, że systemy związane i z rolnictwem precyzyjnym, i z kontrolą bardzo często bazują na tych właśnie rozwiązaniach gps rozwiązaniach internetu i wiemy wszyscy, że nowoczesne firmy idą w tym kierunku. Jakie tutaj rozwiązania u Was można zasadować? Znaczy, ba bardzo duży, duży wachlarz, różnych możliwości. Począwszy od najprostszego prowadzenia automatycznego autopilot na zasadzie A, mechaniki poprzez właśnie rolnictwo, prowadzenie automatyczne za pomocą GPS-u, kamery, także tutaj możliwości szereg, tak samo automatyczne napełnianie przyczepy, mamy również kamerę 3D, system się nazywa autofill, w tym momencie operator jest zdecydowanie odciążony, dzięki czemu może skupić się na wydajności maszyny. Potem są te systemy właśnie telemetrii, mapowania, telemetria, to znaczy mam wszystkie dane z maszyny przesyłane są na serwer, gdzie są zapisane, można wtedy zrobić analizę kampanii gdzie, gdzie, gdzie są błędy popełnione, popatrzeć na zużycie paliwa, wszystkie te elementy na spokojnie po zakończeniu żniw. Ale też zanalizować <śmiech> kwestie, gdzie były, jakie nawozy zapodane środki ochrony roślin. Znaczy, no to już jest... Yy bardziej głębszy skok, bo to wtedy by musiało być oprogramowanie, oczywiście ciągniki z rozsiewaczami nawozów. Jest to jak najbardziej, to jest kwestia już bardziej tego rozbudowania o inne maszyny. Jeżeli mówimy o maszynie, no to tutaj stricte o sieczkarni, to pewne rzeczy, a dalej, jeżeli chodzi o program, to jak najbardziej ciągniki, wtedy wszystko można połączyć w jedną całość. Niektórzy rolnicy w Polsce jeszcze rzadziej, gdyż nie jest to aż tak powszechna uprawa, ale w krajach zachodnich korzystają z tego. Uprawiają rolnicy rośliny energetyczne, w tym m.in. wierzbę energetyczną, Niektóre sieczkarnie do kukurydzy po przystosowaniu lub drobnych przeróbkach można zastosować do koszenia wierzby energetycznej. Jak to wygląda w przypadku tej sieczkarni, przy której stoimy Jaguar 850 i innych Waszych sieczkarni? Znaczy generalnie, jeżeli mówimy o zbiorach różnych roślin cieczkarnią, no tutaj no, maszyna ta nie służy tylko do zbioru kukurydzy, można zbierać z nią trawę z pokosów, można zbierać e, miskantusa, również jest to roślina energetyczna, ale i również e, na przykład tą wieżbę energetyczną, do tego wystarczy maszynę lekko zmodyfikować, jest to cały zespół, zamawia się specjalną przystawkę, która tego służy, także jak, jak najbardziej jest to możliwe. A ta przystawka jest mniejsza po prostu, tak? Tak, to jest zupełnie inna przystawka, ona tylko z, tnie dwa rzędy, które są rozstawione co 75 cm, tylko między kolejnymi jest 1,5 m, Także plantacja też musi być odpowiednio po to przygotowana, ale jak najbardziej jest to możliwe.